To są informacje Polskiego Radia 24. Wystartowała historyczna księżycowa misja Artemis II. To pierwsza taka wyprawa od ponad pół wieku. Donald Trump grozi Iranowi kolejnym uderzeniem. Amerykański prezydent mówił o tym w telewizyjnym orędziu. Współro sędziów Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości apeluje do prezydenta o przyjęcie ślubowania od pozostałej czwórki. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Po około dwóch godzinach od startu z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie załoga misji Artemis 2 weszła na wysoką orbitę okołoziemską. Astronauci spędzą na orbicie około doby, testując systemy statku Orion. Jeśli wszystko będzie działać poprawnie, Orion otrzyma instrukcję wykonania manewru wejścia na trajektorię księżycową. Start rakiety wraz z 400 tysiącami innych ludzi oglądał specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Turyści z całego świata przyjechali oglądać start rakiety wraz ze ostatnim kosmicznym Orion z przylądka Canaveral. Wśród widzów nie mogło zabraknąć oczywiście naszych rodaków. Pan Sławek wraz z rodziną przyleciał z Londynu. Wspaniałe, niesamowite. Modliliśmy się, żeby wszystko było w porządku, żeby nic nie nawaliło, żeby polecieli, ale polecieli. Wszystko wspaniale widać. Wśród rozmówców Polskiego Radia widać było wzruszenie ze względu na historyczną chwilę dla ludzkości. To coś niesamowitego, jedno z najważniejszych przeżyć w moim życiu. Podczas startu modliłam się, jestem szczęśliwa, że mogłam być tutaj i zobaczyć to wszystko. Misja Artemis II przejdzie do historii, zabierając astronautów w podróż wokół Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat. Wyprawa ta utoruje drogę przyszłym misjom programu Artemis, którego ostatecznym celem jest postawienie przez człowieka stopy na Księżycu oraz budowanie stałej bazy księżycowej. Z przylądka kanawera z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dodam, że Jan Pachlowski podzieli się swoimi wrażeniami z oglądania startu misji Artemis 2 na naszej antenie już za kilka minut. Donald Trump powiedział Amerykanom, że misja wojskowa w Iranie zakończy się niedługo, ale nie wskazał żadnego terminu. W telewizyjnym orędziu prezydent USA zasugerował nawet możliwość eskalacji wojny. Uderzymy w nich ekstremalnie mocno w najbliższych dwóch, trzech tygodniach. Przeniesiemy ich do epoki kamiennej. Gdzie jest ich miejsce? O tym, co jeszcze padło z ust Donalda Trumpa w orędziu usłyszą państwo na naszej antenie za nieco ponad kwadrans w relacji naszego korespondenta w Białym Domu Marka Wałkuskiego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałych czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z sześciorga, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożyło ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie od Karola Wrockiego. Więcej o tym Mariusz Pieśniewski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że prezydent nie może wybierać sobie, od których sędziów odbierze ślubowanie. Więc ja apeluję do pana prezydenta, żeby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 członkowie klubu głosowali przeciwko. Sejm nie zdołał odrzucić weta. Odcinki kultowego słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku i specjalne wydanie audycji Zapraszamy do trójki przygotowane w formule sprzed 100 lat. W ten sposób program trzeci Polskiego Radia świętował swoje 64. urodziny. Zwieńczeniem obchodów był okolicznościowy koncert. W studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie wystąpił m.in. Andrzej Dąbrowski. 87-letni piosenkarz i perkusista wyznał, że trójka to niezwykle ważne dla niego miejsce. Tu została nagrana moja piosenka no, najbardziej popularna, czyli Do Zakochania Jeden Krok właśnie w tym studiu. Na koncercie urodzinowym Trójki wystąpili także Kasia Lins, Barbara Wrońska, Reni Jusis, Waluś, Kraksa Kryzys i zespół Metro, a gospodarzem wieczoru był Artur Andrus. To były informacje Polskiego Radia 24. Na początek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed porannym przymrozkiem na zachodzie, północy i w centrum kraju, a także przed gęstą mgłą na pomorzu, w i w Bieszczadach. W dzień będzie na ogół pogodnie, tylko na południu kraju zachmurzy się i przelotnie popada. Temperatura maksymalna od 10 stopni na wybrzeżu i w Małopolsce do 14 na Mazowszu. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra, miejscami głównie na wschodzie bardzo dobra, a umiarkowana lub dostateczna m.in. w Wałbrzychu, Kaliszu, Grudziądzu, Kłodzku czy Suchej Beskidzkiej. Smok odnotowano w Krotoszynie i Łasku. System elektroenergetyczny pracuje teraz stabilnie. 95% energii zapewniają paliwa kopalne. Około południa udział odnawialnych źródeł w mikście energetycznym ma przekroczyć 50%. A na północy i w centrum kraju zagrożenie pożarowe jest średnie. Na zachodzie i południu Małe. Klimat dzień dobry, szósta sześć na zegarach poranek w polskim Radio 24. Artek, drugi dzień kwietnia 2026 roku. Zapraszamy Państwa na nasz poranny program, a witają się z Państwem. Roch Kowalski, a wraz ze mną Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Paweł Szymankiewicz, a po stronie informacji Rafał Poguta i Michał Homyszyn. Przed nami 92 dzień roku. Słońce wzejdzie za dwie minuty, a zajdzie o 19.11. Imieniny obchodzą Franciszek, Maria, Teodozja, Urban, Władysława i Władysław. Najlepsze życzenia Państwu Dziś, Wielki Czwartek, dla, wszy dla wszystkich chrześcijan ten dzień rozpoczyna trzydniowe triduum paschalne, które zakończy się oczywiście w niedzielę wielkanocną. To zaczynamy poranek, a zaczynamy od kalendarium historycznego. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Jeśli nam pomożecie, to... Ba, ba. My naród. We, the people, Polki, Polacy, Europejczycy. Witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 2 kwietnia w roku 1805 urodził się duński bajkopisarz i prozaik Hans Christian Andersen. Był autorem takich bajek jak m.in. Brzydkie kaczonko, Dziewczynka z zapałkami czy Królowa śniegu. Wczoraj przed snem wyjrzałem przez zamarzniętą szybę, właśnie spadło parę płatków śniegu i jeden z nich, największy, zawisł na brzegu skrzynki z kwiatami. Ten płatek rósł i rósł, aż zamienił się w kobietę. W rocznicę urodzin Andersena obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. W roku 1932 urodziła się autorka powieści kryminalnych i satyrycznych Joanna Chmielewska. Po prostu piszę to, co mi przychodzi na myśl, to, co mnie bawi i to, co mi się podoba. Natomiast owszem, przyznaję się, zainteresowało mnie to kiedyś i przeczytałam hurtem swoje wszystkie książki, które napisałam. Stwierdziłam jedną rzecz, one są po prostu pogodne. Chmielewska była również autorką licznych słuchowisk emitowanych na antenach Polskiego Radia. Dziś 85. rocznica urodzin internowanej w stanie wojennym działaczki antykomunistycznej Ludwiki Wujec. Część moich koleżanek, tych siedzących z celi, zakładała, że ja z definicji powinnam być wzorem, dlatego że ja mam dłuższy staż opozycyjny. No i to tak człowiek z tego poczucia obowiązku się rzeczywiście tak zachowywał. W czasie obrad Okrągłego Stołu współtwórczyni kor była asystentką Tadeusza Mazowieckiego i zastępczynią dyrektora Biura Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Bałęsie. 75 lat temu rozpoczęła się seryjna produkcja samochodów ciężarowych Star w Starachowicach. Stary Star, czy z mój mnie wiezie kraj? Przy drodze bar, a w pasta z jaj. Stary Star, ze wóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój Stary Star. Wadze wozi gruz, a czwarty gar nie pali dawno już. Śpiewał o kultowym samochodzie Janusz Rewiński. Łącznie do roku 2009 wyprodukowano 631 tysięcy starów. W roku 1970 na ekrany kin wchodzi komedia Jak rozpętałem II wojnę światową. Róża czerwona, biało kwitnie bez, nikt z nas nie pęka chociaż krótko jest. Grany przez Mariana Kociniaka starszy strzelec Franek Dolas z powodu serii niefortunnych zdarzeń uważa siebie za winnego wybuchu konfliktu i pragnąc się za wszelką cenę zrehabilitować pakuje się w coraz większe tarapaty. Pół wieku temu kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków. Jak przypomina dr Barbara Konwerska nie był to jednak początek turystyki w tym miejscu. W Wieliczce wszystko zaczyna się od 1774 roku. Austriacy przyjmują dawne Żupy Krakowskie w 1772 i już dwa lata później pojawia się Księga Obcych. Był to rejestr wszystkich przybywających do Wieliczki kości. Cały urok tego zwiedzania, można powiedzieć, polegał na tym, że do 1868 roku nikt nie musiał za to płacić. Od 75 lat działa na terenie kopalni Muzeum Żup Krakowskich, a już 30 lat temu zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża w Wieliczce. Dziś 50. rocznica śmierci Feliksa Papysztama, trenera bokserskiego i twórcy tzw. polskiej szkoły boksu, cechującej się przewagą techniki nad siłą. Pierwszy goski boksował inaczej jak drogoż, drogoż inaczej jak kulej, pólej inaczej jak kukier. To była ta wielka indywidualność. Wspominał swoich wybitnych zawodników. W roku 1997 Zgromadzenie Narodowe przyjęło obowiązującą Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Za uchwaleniem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej głosowało 451 członków Zgromadzenia Narodowego. Przeciw 46 członków Zgromadzenia Narodowego wstrzymało się od głosowania. Stwierdzam, że Zgromadzenie Narodowe większością 2 trzecich głosów uchwaliło Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Przekazywał wyniki i marszałek Józef Zych. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 zmarł papież Jan Paweł II. Sobota o 21.37 czas się zatrzymał. Choć zasłanialiśmy uszy, trudno było tego nie usłyszeć. Dzwony biły w całej Polsce. Odezwał się dzwon Zygmunta. Zabiły dzwony w Bazylice w Wadowicach. Biły też dzwony na Jasnej Górze, a arcybiskup Stanisław Nowak powiedział to, czego nikt usłyszeć nie chciał.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 Dziś obchodzimy także Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ma zachęcić do podejmowania działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Kalendarium historyczne Kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Przegląd prasy Najwięcej miejsca dzienniki poświęcają oczywiście kwestii ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które, którzy wczoraj złożyli właśnie przysięgę przed prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze więcej uwagi poświęcone jest temu wyborowi, który prezydent, którego prezydent dokonał, czyli wyboru dwojga spośród sześciorga sędziów. Do tego tematu będziemy wracać, proszę państwa, po siedem Naszym gościem będzie wiceminister sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha, więc jeśli państwo pozwolą, to ten temat na razie sobie odłożymy. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej sondaż. Hmm, pytanie, czy obecna sytuacja związana z wojną w Iranie, podwyższeniem cen paliw oraz ryzykiem inflacji wpływa na ograniczenie przez pana, panią wydatków? Hmm. Tak, odpowiedziało 46,5%. Jak zauważa Rzeczpospolita, na drugim biegunie jest blisko 53% respondentów, którzy hamulca dla konsumpcji na razie nie włączyli. Wojenny wzrost cen paliw najbardziej zabolał sympatyków opozycji. 54% mówi, że ograniczyło wydatki oraz niezdecydowanych i niegłosujących zdecydowanie więcej niż popierających obóz rządzący. I choć konsumpcja prywatna jest jednym z najważniejszych silników polskiej gospodarki. Ekonomiści nie panikują. To odsyłam państwa do Rzeczpospolitej. Tam także korespondencja... Jędrzeja Bieleckiego z Budapesztu na półtora tygodnia przed wyborami parlamentarnymi. Przeszło 40% Węgrów, ma trudności z związaniem końca z końcem. Pierwszy szok jest już po wylądowaniu na lotnisku w Budapeszcie, pisze Bielecki. Do centrum miasta można dostać się autobusem, ale to szczególne doświadczenie. Pojazd przedziera się wąską drogą, co chwilę podskakuje na wybojach, unika dziur. Od kiedy pensję przestały rosnąć, Węgrzy są coraz bardziej zdani na transport publiczny, który jest w fatalnym stanie. Rodzącą się węgierską klasę średnią zdziesiątkowała inflacja najwyższa w Unii Europejskiej, ale też stagnacja gospodarki trapionej rekordową korupcją. Spór z Brukselą z kolei spowodował, że zagraniczni inwestorzy stracili zaufanie do Węgier i pożyczają im pieniądze tylko na wysoki procent, jak kiedyś Grecji. Czy to przyczyni się do zmiany Warty i zmiany rządu na Węgrzech? O tym porozmawiamy z Ignacym Niemczyckim. Po 8.07 będzie z nami wiceminister spraw zagranicznych. Jan Pachlowski z nami. Cześć, Janie. Dzień dobry, kłaniam Oczekiwana księżycowa misja NASA Artemis II wysłała czterech astronautów w dziesięciodniową podróż. Wokół Księżyca. Powiedz, jak to wyglądało na miejscu? Przede wszystkim 400 tysięcy ludzi tutaj na okolicznych plażach, w okolicznych parkach na żywo chciało i zobaczyło ten historyczny start. Na początku był taki pewien falstart, ale nie ze strony NASA, bo odliczanie zostało wstrzymane, ale to jest normalne i ten start nastąpił 11 minut później, ale część Amerykanów ja na plaży, mniej więcej 3 kilometry od tego miejsca startowego, byłem wraz właśnie z widzami i przyglądałem się ich reakcjom, to zaczęli liczyć w momencie, kiedy tutaj było 18 24 minuty po godzinie 18, to było 24 minuty po godzinie 24 u państwa w Polsce, no no i jak skończyło odliczanie, to rakieta nie wystartowała, bo właśnie NASA wstrzymała ten start. Rakieta z kapsułą Orion wystartowała dokładnie o godzinie 0.35 w Polsce, czyli tu była o godzinę 18.35. Niesamowity widok też. No, coś historycznego, co można było zobaczyć na żywo turyści nie tylko z Stanów Zjednoczonych, nie tylko z Kanady, ale i z całego świata, a wśród nich również nasi rodacy. Ja spotkałem Sławka i Basie, którzy wraz z dziećmi specjalnie z Londynu przylecieli na start misji Artemis. Posłuchajmy. Wspaniałe, niesamowite. Modliliśmy się, żeby wszystko było w porządku, żeby nic nie nawaliło, żeby polecieli, ale polecieli. Wszystko wspaniale widać. Historyczny moment dla nas wszystkich i cieszymy się, że zostaliśmy jeden dzień dłużej, bo nie planowaliśmy to przypadkowo to zupełnie. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Ja trochę straciłam głos, jestem bardzo wzruszona. Naprawdę chciałam krzyczeć powodzenia chłopaki i dziewczyna, bo przecież jedna kobieta jest, więc ja jestem też sercem z nią i jestem bardzo dumna. Mój syn uwielbia Kanadę, więc też jest bardzo dumny z tego, że Kanadyjczyk reprezentuje. Jest wśród astronautów. Jesteśmy bardzo dumni, bardzo wzruszeni. Jest tak historyczny moment od 1972 roku. Przecież po raz pierwszy mamy ludzi dalej w kosmosie. No, za mojego życia jest to po raz pierwszy takie przeżycie. I cieszę się, że mogę moim dzieciom takie wrażenia zapewnić. Mówili nasi rodacy oglądający na żywo start misji Artemis 2. Przypominamy Państwu, to jest pierwsza wyprawa wokół Księżyca od ponad 50 lat. Statek kosmiczny Orion znajduje się obecnie na orbicie okołoziemskiej i pozostanie tam przez najbliższe 24 godziny, podczas których załoga przeprowadzi taki niezbędny test. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, misja Artemis 2 otrzyma zielone światło właśnie na lot w kierunku Księżyca. A jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to załoga ujrzy taki bezprecedensowy widok, niewidoczny wcześniej właśnie dla ludzkości. Tutaj chodzi o niewidoczną wcześniej stronę Księżyca i też ustanowienie rekordu takiej największej odległości, jaką kiedykolwiek pokonano od Ziemi, czyli to będzie ponad 400 tysięcy kilometrów. Cała misja potrwa 10 dni. Astronauci wylądują w oceanie spokojnym, a Pierwszy człowiek od ponad 50 lat na Księżycu ma wylodować, to już będzie misja Artemis 4, no według tych wstępnych planów, w 2028 roku. Śledzimy oczywiście powrót człowieka na Księżyc, a na razie na orbitę około-księżycową. Jan Pachlowski, który obserwował na przylądku Canaveral start misji Artemis 2. Janie, wielkie dzięki, dobrego dnia. Dziękuję. 6.20 na zegarach w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie oraz rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie odbędą się uroczystości Wielkiego Czwartku z udziałem papieża Leona XIV. To pierwsze uroczystości świąt Wielkiej Nocy, którym przewodniczy nowy papież. Leon XIV wprowadził do nich istotne zmiany i przywrócił niektóre zapomniane zwyczaje. O szczegółach z placu świętego Piotra Paweł Pawlica. Wielki czwartek to w Kościele Katolickim Dzień Ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczystości nawiązują do ostatniej wieczerzy. O godzinie 9.30 w Bazylice Świętego Piotra papież odprawi msze krzyżma. W czasie liturgii błogosławione są oleje wykorzystywane do namaszczenia chorych, czy w sakramentach sztu i przyświęceniach kościołów. Po południu Leon XIV odprawi mszę wieczerzy pańskiej rozpoczynającą triduum paschalne. Papież postanowił przewrócić zwyczaj odprawiania jej w rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Jego poprzednik, papież Franciszek, w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 To ponownie łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, tym razem Marek Wałkuski, nasz korespondent w Białym Domu. Dzień dobry Marku. Witam serdecznie. Czy ty też jesteś trochę przeziębiony? E, tak, ale to już niezmiennie od kilku tygodni. Została mi taka chrypka. Walczę z tym. A ty też jesteś przeziębiony? A ja właśnie taką podobną chrypkę z Teksasu e, przywiozłem i też e, staram z się z nią walczyć. O, przywiozłeś po prostu chrypkę. Nie tak. No. E, będziemy rozmawiać z Markiem, bo w nocy, kiedy my spaliśmy, Donald Trump wygłaszał orędzie do narodu w sprawie wojny w Iranie z Iranem. Marku, powiedz. Coś zmieniło tak na dobrą sprawę? Dlaczego Donald tak Trump do... wygłosił to orędzie? Trudno powiedzieć, dlatego że nic w zasadzie nowego nie powiedział. To orędzie, które transmitowały wszystkie główne amerykańskie stacje telewizyjne, poprzedziły spekulacje. Jedni uważali, że no skoro prezydent po 4,5 tygodnia wojny, ale to nie jest żadna okrągła rocznica, nie jest tak, że mamy 4 tygodnie czy nie wiem, okrągłe 40 dni na przykład, po 32 dniach wojny, że skoro decyduje się na takie wystąpienie, no to coś ważnego powie. Jedni mówili, że to będzie ogłoszenie zakończenia wojny z Iranem. Inni spekulowali, że to będzie, jak ogłoszenie na przykład, że wychodzi z NATO. Okazało się, że nic takiego przełomowego nie powiedział. To jest, było wystąpienie, które równie dobrze mógł wygłosić dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu. Powiedział, że militarnie Stany Zjednoczone odniosły sukces, że to jest największy w ogóle sukces militarny w historii, że to, co powtarzał wcześniej wielokrotnie, że marynarka wojenna Iranu, że lotnictwo, że systemy rakietowe, wszystko zostało zniszczone, Należy no musiał wykonać tę misję, ponieważ Iran mógł wejść w posiadanie broni jądrowej, ale to wszystko już mówił. Mówił też jedną rzecz, ale to jest istotne moim zdaniem tutaj, ponieważ on w różnych wystąpieniach wspominał o tym, że zostawia odblokowanie cieśniny Ormus sojusznikom że nie, nie będzie się tym zajmował, że to teraz powinno zostać przejęte przez sojuszników. Ale to było wszystko w takich wypowiedziach, krótkich wywiadach. Gdzieś tam ktoś go zapytał o to. Nie było jasne, czy to jest oficjalna polityka Stanów Zjednoczonych, ponieważ to orędzie wygłaszał z telepromptera. To było przygotowane wcześniej przez pisarzy Białego Domu razem z prezydentem. No to możemy oficjalnie powiedzieć, że Donald Trump Oficjalnie wskazał na sojuszników, na inne kraje, żeby zajęły się odblokowaniem cieśniny Ormus. Powiedział, że Stany Zjednoczone nie potrzebują ani ropy, ani gazu z cieśniny Ormus. Wręcz wyraził się, udajcie się do cieśniny Ormus, weźcie sobie tę cieśninę Ormus, brońcie ją, wykorzystujcie. Ja z tym za bardzo nie chcę mieć nic wspólnego, ewentualnie mogę wam w tym tylko trochę pomóc. To... Nadal wrócę do swojego pytania, Marku. Ja wiem, że ono jest trudne, ale jaki był cel? Co Donald Trump chciał tym orędziem osiągnąć, skoro nie miał nic nowego realnie do zakomunikowania? Ja myślę, że Trump zdaje sobie sprawę, czy Biały Dom zdał sobie sprawę, że ta wojna staje się bardzo niepopularna. Ostatnie sondaże i to kilka sondaży pojawiło się w ciągu ostatnich dwóch dni, w którym, z których wynika, że ponad 60% Amerykanów nie popiera tej wojny, sposobu jej prowadzenia, obawiają się tego, że ta wojna może potrwać wiele miesięcy, że może kosztować znacznie więcej niż do tej pory kosztowała, że ceny benzyny mogą iść w górę, że to może pociągnąć inflację. Te obawy wśród Amerykanów i ta niechęć do tej wojny jest bardzo duża i myślę, że te ostatnie sondaże przesądziły o tym, że Biały Dom stwierdził, że trzeba z takim wystąpieniem do Amerykanów Wstąpić. takie wystąpienie zorganizować tak, i spróbować przekonać ich do słuszności tych działań, do słuszności tej wojny i właśnie takie przemówienie Donald Trump wygłosił, jak mówię, bez przełomu, aczkolwiek myślę, że też na jeszcze jeden element warto zwrócić uwagę. Ja w każdym na razie zwróciłem uwagę, to spekulowano, że Trump chciałby jak najszybciej tę wojnę zakończyć, że już tak naprawdę najchętniej by ogłosił, że za, za kilka dni albo za najdalej za dwa tygodnie amerykańskie siły wycofają się z Bliskiego Wschodu i ta wojna zostanie zakończona. Wręcz przeciwnie, Trump powiedział co prawda, że misja jest prawie wykonana, że już niedługo się zakończy ale w innym zdaniu, w innym fragmencie powiedział, że najbliższe 2- trzy tygodnie to będzie mocne uderzenie w Iran. Nawet użył takiego określenia, że Iran cofnie się po tych amerykańskich czy amerykańsko-izraelskich uderz uderzeniach do epoki kamiennej. Także wbrew temu, co się przewidywano, czyli że będzie już raczej starał się kończyć ten konflikt, no to zapowiedział przynajmniej na najbliższe 2 trzy tygodnie dodatkową eskalację. Co to, jak to będzie wyglądało? Trudno powiedzieć no ale na pewno nie, nie popłynął z tego wystąpienia taki sygnał, że już zabieramy się, już kończymy tę operację. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu, legendarny korespondent Polskiego Radia w Białym Domu. Marko, dzięki wielkie, dobrej, spokojnej nocy <grych> dla ciebie. O, my oczywiście będziemy wracać z komentarzami do y, wystąpienia Donalda Trumpa. Jak państwu już wspominałem, po 8.07 będzie z nami Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych z Polski 2050. Półtorej minuty pozostało do 6.30. Za chwilę informacje i Rafał Boguta.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 Popłyncie do cieśniny i po prostu ją przejmijcie, chrońcie ją i używajcie jej. Iran został w zasadzie zdziesiątkowany, najtrudniejsza część została wykonana, więc powinno pójść łatwo. W każdym razie, gdy ten konflikt się zakończy, cieśnina otworzy się w sposób naturalny. W ocenie Donalda Trumpa po odblokowaniu cieśniny ceny gazu i ropy szybko spadną. Wystartowała misja Artemis II, której celem jest około 10-dniowy lot wokół Księżyca. To pierwszy lotat z astronautów w pobliżu naszego naturalnego satelity od ponad pół wieku. Choć misja nie wyląduje na Księżycu, to jest kluczowa dla powodzenia misji w przyszłości, powiedział polskiemu radiu popularyzator astronomii Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. To jest rzeczywiście już taki ostateczny test przed wylądowaniem na powierzchni Srebrnego Globu. My musimy wrócić na Księżyc, a to jest odległość 400, ale tysięcy kilometrów. To jest zupełnie, zupełnie inny lot. Na pokładzie jest czteroosobowa załoga, trzy osoby z NASA i jedna z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałych czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z sześciorga, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek, złożyło wczoraj ślubowanie w pałacu prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie od prezydenta. Szef resortu Sprawiedliwości pod, podkreślał podczas konferencji prasowej, że działania Karola Nawrockiego mogą być niezgodne z konstytucją. Wszyscy zostali wybrani prawidłowo. Wszyscy są takimi samymi sędziami.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 Chmurno z większymi przejaśnieniami w północnych częściach kraju i w centrum, ale bez opadów. Temperatura maksymalna 14 stopni, tyle będzie na Mazowszu, a na pozostałym obszarze kraju od 11 do 13 stopni. Najchłodniej na Podhalu, tam 4 stopnie i możliwe opady śniegu. A jak sport, to Rafał Bała w naszym studiu. Cześć. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dziś przyszedłem z kącikiem turystycznym. A gdzie chciałbyś się się A nie chciałbyś na Karaiby na przykład? A chętnie? Curacao, taki kraj autonomiczny Holandii w Ameryce Południowej, wchodzi w skład Królestwa Niderlandów. Jedna z wulkanicznych wysp zawietrznych w archipelagu Małych Antylii stolicą jest Willemstad, nazywanym Małym Amsterdamem. No bo rzeczywiście, jak się spojrzy na te zdjęcia, to domki właściwie prawie jak w Amsterdamie, kanałów oczywiście nie ma. Nie należy do strefy Schengen ani do Unii Europejskiej. Dlaczego mówię o Kurasau? No właśnie, Bo gdzie ta? 150 tysięcy mieszkańców Curaçao uh -huh. zagra w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. A Polska, 37 milionów mieszkańców zagra czy nie zagra? No od, od wtorku chyba raczej wiemy, że nie tak zagra. głośno oddycham. No nie, nie zagra. Ale wiesz, no to tak chyba nie działa, że to nie ma takiego przełożenia, nie, że liczba mieszkańców. Oczywiście, Ruchu. To chodzi o to, że ten system ja wiem, kwalifikacyjny wiem. jest chory. 48 drużyn zagra i właściwie dopychane kolanem są drużyny z takich federacji, jak ta środkowej Ameryki, prawda, gdzieś tam Jordania zagra, Nowa Zelandia, która jest dużo słabsza od Polski, Haiti zagra tak samo, no yy, dochodzi do takiego. Złość u ciebie. Nie, nie, tylko po prostu do takich kuriozalnych sytuacji dochodzi. Europa jest bardzo mocna, zresztą w wielu dyscyplinach, no i w wielu dyscyplinach, to chociaż w siatkówce tak samo, no przecież są afrykańskie zespoły, które no, gdzieś tam nawet do 10 punktów w siatkarskich meczach z europejskimi nie dochodzą, ale musi być reprezentacja danego kontynentu. Z jednej strony rozumiemy to, z drugiej chyba za dużo troszeczkę tych przypadkowych drużyn, ale y, trzeba powiedzieć, y, no sprawiedliwość oddać Szwedom, że to oni wygra. A my przegraliśmy i na mundial nie jedziemy. Pamiętam kiedyś w liceum była taka lekcja o gradacji o uczuć, nie, nie o gradacji uczuć w trenach Jana Kochanowskiego. I na pierwszym <głos> miejscu była właśnie złość po stracie córki. No, widzę, że jesteś na pierwszym etapie przeżywania nie, ale uśmiecham żałoby. Się, po ale uśmiecham się. Uśmiecham się. W każdym razie no, cały czas nie milkną echa, wspominamy to, co się wydarzyło, bo zazwyczaj z tymi Szwedami w tych barażach, ale też w meczach w ostatnich latach wygrywaliśmy. Natomiast Okazało się, że, że porażka w taki niecodzienny sposób. Odpadliśmy z walki o mundial. Były reprezentant Polski Radosław Gilewicz chwali natomiast przedłużenie kontraktu z selekcjonerem Janem Urbanem.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 w Lidze Narodów w Grupie B, czyli tej słabszej. Tam możemy poeksperymentować, tam możemy, rzeczywiście wielu tych piłkarzy nowych sprawdzić. No powiedział Radosław Gilewicz, że kilku piłkarzy się pożegna z reprezentacją, no i pytanie, czy będzie to Robert Lewandowski na razie. Wrzucił tylko na swój Instagram taką piosenkę Time to say goodbye, ale nie wyjaśnił, czy chodzi o definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej, czy po prostu żegna się z marzeniami o mundialu. No zobaczymy. W każdym razie Robert ma 37 lat, za 4 lata na kolejny mundial miałby 41, a obecnie w tej chwili właśnie 41 ma Cristiano Ronaldo, który na taki mundial pojedzie, więc myślę, że nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Siatkarze Bogdanki Lublin natomiast nie pojadą na finał turnieju zwycięskiego Oliga Mistrzów. Wygrali z projektem Warszawa 3-2 w rewanżu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Natomiast awans do Final Four w turniej wywalczyła drużyna ze stolicy, bo ona przed tygodniem u siebie zwyciężyła 3 do jednego i to takie kuriozalne sytuacje też w Świadkówce, że nie ma tego trzeciego meczu. Tylko no w związku z tym, że tutaj dwa sety ugrane już przez projekt, to to wystarczyło i tak dograli jeszcze ten mecz do końca rezerwami. Rzeczywiście czasami wygląda to, to kuriozalnie, ale zdaniem środkowego projektu Juria Semeniuka, właśnie pierwszy mecz był kluczowy dla losów tej rywalizacji.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 gdzie będę cztery najlepszych drużyny, po pierwsze, ale po drugie już tam, to czemu nie wygrać? Przeciwnik zasłużył na awans, tak powiedział MVP rewanżowego spotkania w Lublinie atakujący Bogdanki Kevin Sasak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 Głowa. Na turniej finałowe Ligi Mistrzów zostanie rozegrane w Turynie 16 i 17 maja. I jeszcze o hokeju słów kilka, bo GKS Katowice przegrał z GKS-em 2 do 4 w pierwszym spotkaniu finału Ekstraligi Hokeju na Lodzie. W finale rywalizacja rozgrywana jest do czterech zwycięstw, więc przed hokeistami jeszcze dużo grania. A za godzinę będę mówił o tenisie, bo tam się też sporo dzieje. Nie dość, że nasi grają, to Iga Świątek odpoczywa. I L'Equipe francuski, taki dziennik informacyjny. Formuje, że ma już nowego trenera. Kto to może być? Kto to, no to będzie? No to zostawiamy Państwa z tym niedopowiedzeniem do 7.30. Rafał Bełano na zwróci. Dzięki. Nie sześcioro, a dwoje wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło przed prezydentem Karolem Nawrockim ślubowanie. To Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Do Pałacu Prezydenckiego kilkanaście godzin od otrzymania zaproszenia na uroczyste ślubowanie przyjechali profesor Dariusz Szostek i doktor Magdalena Będkowska. Jak tłumaczył Dariusz Szostek, to ich obowiązek i gdyby nie odebrali ślubowania, zrzekliby się urzędu, na jaki ich wybrano. Moim obowiązkiem jest, do czego się zobowiązałem, także zgłaszając się przy wyborze przez parlament, do służenia państwu i Polsce. A wobec tego, skoro zostałem zaproszony przez prezydenta na zaprzysiężenie, należy przyjść i złożyć przyrzeczenie. Zresztą o to wnioskowaliśmy tydzień temu w środę. Problem w tym, że takiej możliwości prezydent nie chce dać czworgu innym, wybranym w trakcie tego samego posiedzenia Sejmu sędziom. Sędziowie zadeklarowali, że są gotowi złożyć ślubowanie w innej uroczystej formie, jeśli prezydent nie zdecyduje się przyjąć go zgodnie z obowiązującą procedurą. Ale tu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki ostrzega. Takie ślubowanie będzie wbrew przepisom, wbrew prawu i będzie oznaczać zrzeczenie się urzędu. Prawo w artykule czwartym ustęp pierwszy jednoznacznie przesądza ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że ślubowanie składa się wobec prezydenta Rzeczypospolitej, co dzisiaj się dokonało. Nie ma innego przepisu w polskim porządku prawnym.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 Ekspert zwrócił uwagę na uprawnienia prezydenta w tym zakresie. Zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym to Sejm wybiera sędziów w Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj jakby rola prezydenta jest sprowadzana do takiego dekorum trochę, jeżeli tak mogę to wszystko porównać. To znaczy tego, że prezydent ma stanąć i tej przysięgi po prostu wysłuchać. Potwierdza to prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Pan prezydent nie ma żadnych kompetencji, nie ma żadnych zadań w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 I tyle w temacie można powiedzieć. Zbigniew Bogucki nie wyjaśnił, dlaczego prezydent wybrał tych dwoje sędziów i to ich zaprosił do pałacu. Jeżeli parlament nie wskazał indywidualnie,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 To mamy teraz połączenie z Sylwią Białek, reporterką Polskiego Radia. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta o jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałych czworga sędziów. To powiedz, czy możemy się tego spodziewać? Minister Sprawiedliwości jest po pierwsze zaskoczony argumentacją szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który mówił, że Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwojga sędziów, bo tyle wakatów pojawiło się w czasie kadencji Karola Nawrockiego. Przypomniał, że jeszcze kilka dni temu Pałac Prezydencki kwestionował wybór wszystkich sędziów, a teraz w przypadku dwóch osób już problemów nie widzi. Minister zaapelował do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie od czterech pozostałych osób na pytanie, a co jeśli prezydent tego apelu nie wysłucha? Minister odpowiedział.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 Waldemar Żurek powiedział, że prezydent nie może sobie wybierać według własnego Widzi się, kogo chce widzieć w trybunale, a kogo nie. Zaapelował do prezydenta, by jak najszybciej zaprosił pozostałą czwórkę, tak by trybunał mógł prawidłowo funkcjonować. W przeciwnym wypadku, jak mówił, będzie to oczywiste złamanie konstytucji. Zaznaczył, że jeśli nie będzie jednak tego zaproszenia do kancelarii prezydenta, to będzie złożone to ślubowanie wobec prezydenta, ale w innej formule, którą świat prawniczy za. Akceptuje. wczoraj minister nie zdradził, chociaż już wiadomo, że taki plan B rząd opracowuje od kilkunastu dni. Sędziowie, którzy dotąd nie otrzymali od prezydenta zaproszenia do złożenia ślubowania chcą, aby Karol Nawrocki wskazał termin ceremonii i po raz kolejny zaapelowali do Karola Nawrockiego, by ich do Pałacu Prezydenckiego zaprosił. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że każdy wysłał do prezydenta indywidualnie list.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 Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 uważa, że to co robi prezydent Karol Nawrocki to jak to ujął polityczna gimnastyka. Nie było i nie ma żadnego uzasadnienia dla jakiejś teorii rozproszenia, przyjmowania ślubowań czy też rzucania kostką. Dobrze się stało, że dwoje sędziów zostało przyjętych już ze ślubowaniem. Warto teraz domagać się tego, że pozostałych czterech zostało przyjętych, bo ta minimalna ilość sędziów w Trybunale Konstytucyjnym to jednak ciut za mało, kiedy... Parlament wybrał pełny skład. Przed chwilą na antenie ruchu przypominaliśmy wspominaliśmy wtorkowy mecz, no a Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego zauważyła, że prezydent przypisuje sobie tak naprawdę rolę selekcjonera, ale jak dodała, polityka to nie piłka nożna.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 Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur y, przypomniał, że między powstaniem wakatu w Trybunale a wyborem na sędziego y, Trybunału obecnego prezesa tej instytucji Bogdana Święczkowskiego upłynęło 200 dni i wówczas ta przerwa nie wzbudzała wątpliwości. Te głosy zebrała dla Państwa Sylwia Białek, dziennikarka Polskiego Radia. Dzięki, dobrego dnia. Dziękuję bardzo wzajemnie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, jak Państwo słyszeli... Zapowiada, że znajdzie sposób na przyjęcie ślubowania przez pozostałą czwórkę sędziów. Rozżalenia decyzją Karola Nawrockiego nie kryje nasz ekspert w rozmowie z Jaremą Jamrożek, politolog, Jamrożkiem, Politolog, profesor Sławomir Sowiński, na antenie Polskiego Radia 24 przyznał, że była szansa, by usprawnić Trybunał Konstytucyjny. Z tej szansy prezydent, według profesora, nie skorzystał. W tym sensie no, można powiedzieć z całym smutkiem, żalem, nie wydarzyło się nic nowego. To, co może tylko zaskakiwać, mnie zaskakuje, to pewna taka, powiedziałbym, bezceremonialność decyzji pana prezydenta, e, taki rodzaj pewnej ostentacji, bo nawet chyba za taką dość no, właśnie wybiórczym podejściem, za takim wultaryzmem nie stoi żadne uzasadnienie prawne. Nikt nawet nie próbuje jakoś tego prawnie uzasadniać, po prostu pan prezydent e, tak, to, e, tak to widzi i już. No, bardzo źle to wygląda, ale z drugiej strony niestety to, żeśmy się tego przyzwyczaić i chyba i to jest chyba być może najgorsze państwo pewna pamięć instytucjonalna państwa zdążyło się tego przyzwyczaić i państwo właściwie funkcjonuje już od dłuższego czasu bez Trybunału konstytucyjnego była szansa żeby tę sytuację za, zacząć naprawiać. Tak się nie stało, no ale jeszcze pan prezydent właśnie nie ma tutaj wszystkich drzwi zamkniętych. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że za tydzień czy dwa przyjmie także ślubowania od czterech pozostałych sędziów, choć małe są na to szanse chyba. Jak opinia publiczna może postrzegać pozostałą czwórkę, skoro prezydent przyjął dwie osoby, a pozostałej czwórki nie? No to jak ci sędziowie mają być teraz postrzegani? Myślę, że opinia publiczna... Przyzwróciła się już do chaosu, który panuje w związku, znaczy wokół Trybunału i chyba niespecjalnie się całą tę sytuację rozumie i niespecjalnie się już w tę sytuację, że to tak jakoś zagłębia. W związku z tym, jakkolwiek to by no, źle brzmiało, chyba niespecjalną też uwagę będzie do tego. To znaczy, mówiąc precyzyjnie, wyborcy PiSu będą dalej prawda, trwali w takim przekonaniu, że no, że tutaj trzeba bronić Trybunału przed, przed Platformą Obywatelską, z kolei wyborcy Platformy, czy koalicje będą trwali w przekonaniu, że prawda PiS dalej demontuje, pan prezydent dalej demontuje autorytet, tej instytucji, a pozostała część wyborców, ta większość, no będzie uznawała, że ten korowód, że ten chaos trwa nadal, że właśnie trudno się tutaj już w tym wszystkim połapać, połapać. w związku z tym nie bardzo jest sensem się jakoś specjalnie przejmować. Znaczy to, myślę, że tak, to będzie przez opinię publiczną odczytane i nie sądzę, żeby ta sprawa, że tak powiem, stała się tematem rozmów, rodaków przy świątecznym stole i nawet jeśli była taka intencja właśnie, czy to pana prezydenta, czy koalicji rządzącej, żeby jakoś tym tematem przy tych świątecznych rozmowach zasiąść, to nie wydaje mi się, żeby tak się stało. Z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem, rozmawiał Jarema Jamrożek.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 Zakupy przedświąteczne, droższe niż rok temu. Dla wielu wysokie ceny są odczuwalne, a przez to oczywiście nie kupią wszystkiego, co zaplanowali. Więcej zapłacimy w tym roku za warzywa, mięso wołowe i za czekoladę. Ze sklepikarzami i klientami w Warszawie rozmawiała Agata Król. Krajowe warzywa zdrożały średnio 6%, a importowane są droższe o 1 trzecią, poinformował analityk Jarosław Sadowski. Droższe są też inne produkty. Jeżeli chodzi o konkretne zmiany cen i konkretne produkty, to najbardziej zdrożały ogórki. Tutaj mamy wzrost o 32%, czyli o niemal 1 trzecią. Na drugim miejscu mamy mięso wołowe i cielęce, 21% wzrostu. Wyższe ceny uderzają nie tylko w klientów, ale i sklepikarzy. Brokuły podrożały, co tam jeszcze tak poszło w górę? Brokuły i tylko. Podobno tak. ogórki bardzo Nie, już staniały. Już staniały? Już staniały. To, to, to, co, co, co dzień się zmienia cena u nas, proszę Pani? Z dnia na dzień. Brożejka koktajlowe, brokuły. Co tam jeszcze? no, karek nie, co, nie Ile wiem. to wszystko zdrożało? Nie wiem, o 10 zł na kilogramie. A tam... co zdrożało o 10 zł na kilogramie? Koktajlowe na przykład. Nie czuję atmosfery jakoś tak w tym roku świątecznej, tak? Co do klientów mm. też um, jakoś ich dużo nie ma. Widać różnicę, że jest mniej. Wszystko jest, wszystko staramy się przywieźć, towar żeby był... Naszykowany, żeby ten, ale jakoś tego nie czuć. Jest wszystko, tak? No, wszystko. Żurki, szany, no, jajka. Jesteśmy, żurek, jajka, wszystko jest przygotowane, ale no nie. nie, nie Markety nie czuć. jednak wygrywają. To jednak no, nie da się przebić ceny z marketu. Na pewno ceny no, w samych hurtowniach wzrosły i to, do, no. i to bardzo dużo w ostatnim tygodniu. Spore wydatki przed świętami to przede wszystkim udręka dla klientów. Chcę, że pani Jabłuszka wybiera tańsze, droższe niż w zeszłym roku, tak przed świętami teraz? Nie wiem, naprawdę, już powiem pani, że się pogubiłam z tymi cenami. Na pewno odczuwam tak? i zdecydowanie moim zdaniem mięso jest droższe niż było w zeszłym roku. No tak, to odczuwam. Tak, to odpiewać? I odpiewki mam sobie tam, czy te długie wybrał. Ile płacę? 27 27 Drożej jest. Na pewno będę decydowała. Na pewno z czegoś zrezygnuję. Specjalnie tego nie odczułam. Może trochę drożej. Mięsa nie jadam, węgiel nie jadam. Także jedyne moje wydatki to właśnie warzywa i jakieś tam do przygotowania sernika, wiktuały, produkty. Coś się dzisiaj udało kupić takiego świątecznego? I w zasadzie no, białą kiełbasę do żurku. Ograniczam się do tego, na co mnie stać. Próbuję sama coś zrobić, żeby było taniej. Dla osób, które są już na emeryturze, tak jak ja, wszystko wydaje się o dużo za drogie, mogłoby być tańsze, No ale na szczęście też z wiekiem człowiek nie musi tyle jeść. W tym roku droższe są pomidory, ogórki, jajka, wołowina i cielęcina. Tańsze jest masło, olej, wieprzowina i ziemniaki. Według analityka podczas przedświątecznych zakupów Polacy wydadzą średnio około 300 zł na osobę. Agata Król, Polskie Radio. No to musimy popatrzeć głębiej w portfel w trakcie tegorocznych świąt. To wszystko w tej godzinie, ale moc atrakcji będzie nam towarzyszyć po godzinie siódmej. Będzie z nami Tomasz Sajewicz, który jest w Jerozolimie. Nasz specjalny wysłannik opowie, jak będzie i jak wygląda Wielki Tydzień obchodzony w Ziemi Świętej. Zaraz po informacjach będzie z nami za to Arkadiusz Myrcha, wiceminister Sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy, czy prezydent zaszachował rząd w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Dwie Dwie minuty pozostały do siódmej. Za chwilę informacje i Rafał Boguta.